program Trzecie Polskiego Radia. Jest 16. 14 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Warszawski sąd, zanim zajmie się europejskim nakazem aresztowania wobec Ziobry, czeka, co postanowi sąd apelacyjny. Chce znać wynik odwołania obrony. Kilka statków przepłynęło przez Ormus, mimo amerykańskiej blokady. Przestępcy mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Za wycieraczką samochodów zostawiają fałszywe wezwania do zapłaty. Jeśli będzie utrzymane w mocy postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania, to posiedzenie w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry zostanie niezwłocznie wyznaczone. Informuje o tym Warszawski Sąd Okręgowy. O wydanie nakazu prokuratura prosiła już w pierwszej połowie lutego. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości Ziobrze zarzucanych jest 26 przestępstw. Prokuratura skarżyła się, że sąd do tej pory sprawy nie rozpoznał. Sąd teraz broni się, że najpierw czeka na rozstrzygnięcie odwołania obrońcy od tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Tym ma zająć się sąd apelacyjny. Na razie jednak rozpatrywano wnioski obrony o wyłączenie poszczególnych sędziów. Trzy jednostki przepłynęły przez Cieśninę Ormus, mimo ogłoszonej przez Stany Zjednoczone blokady szlaku. Według katarskiej stacji Al Jazeera statki nie naruszyły blokady, gdyż nie płynęły w stronę irańskich portów. Iran uznaje działania amerykańskich sił za nielegalne.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 Amerykanie utrzymują, że na akwenach w bliskiej odległości od Ormus znajdują się jednostki marynarki wojennej USA. Mają one zatrzymywać statki poruszające się tym szlakiem morskim. Nie jest jasne, czy ostrzeżenie dotyczy także chińskiej jednostki. Chińskie władze oskarżyły dziś USA o zaostrzanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ostrzegły też, że działania wymierzone w interesy Chin spotkają się z odwetem władz w Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Finansów ostrzega przed nowymi sztuczkami oszustów. Złodzieje za wycieraczki samochodów wkładają ulotki z kodem QR w sprawie mandatów i wezwaniem do zapłaty. Zeskanowanie takiego kodu może oznaczać kłopoty.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 może spowodować utratę danych albo zawirusowanie telefonu. Maciej Szefer, Polskie Radio. Kawałki kiełbasy naszpikowane trucizną doprowadziły do śmierci kilku psów i kotów biskupców w Warmińsko-Mazurskiem. Takie śmiertelne pułapki na zwierzęta znajdowane są w różnych częściach miasta. W ciągu tygodnia dostaliśmy informacje o śmierci trzech psów i o zatruciach jeszcze kolejnych kilku. Tutaj nasza wolontariuszka również miała sytuację, że na spacerze ze zdrowym młodym psem Najprawdopodobniej no coś zjadł i w przeciągu chwili zwymiotował. Musiał zostać zniesiony na rękach do domu, bo nie miał już siły. Zrenice były bardzo szerokie. Mówiła Karolina Janczara ze Stowarzyszenia Przegarni Psiaka lub I Kociaka. Wolontariusze wiedzą w sumie o śmiertelnych zatruciach sześciu psów z biskupca Kotów mogło być dużo więcej. Na razie, na razie żaden właściciel poszkodowanego zwierzęcia nie zgłosił zatrucia policji, ale funkcjonariusze już interesują się tą sprawą i prowadzą czynności sprawdzające. Żaby w Tatrach rozpoczęły wiosenną migrację Płazów przemieszczają się między potokami i stawami, często przecinając lokalne drogi. Dzisiaj działania ochronne ruszyły w rejonie wylotu Doliny Olczyskiej na Jaszczurówce. Wolontariusze Tarszańskiego Parku Narodowego przenoszą żaby bezpiecznie przez jezdnie, aby ograniczyć ich śmiertelność pod kołami samochodów, mówi Jolanta Sitasz-Wójcicka z Tarszańskiego Parku Narodowego. Mam pół wiadra żab i wysypuję je właśnie.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 Akcja potrwa do niedzieli, ale może być przedłużona. Przyrodnicy apelują do kierowców o ostrożność w rejonach mostów i terenów podmokłych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu 24pl Sport w trójce Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, dziś poznamy pierwszych półfinalistów piłkarskiej ligi mistrzów. Faworytów wskazać łatwo. Atletiko pokonało Barcelonę przed tygodniem 2 do 0 w dodatku na jej terenie. Były piłkarz Atletiko, Roman Kosecki, uważa jednak, że sprawa awansu jest ciągle otwarta. Można się spodziewać wszystkiego. Barcelona na pewno będzie chciała szybko strzelić gole i odrobić straty. natomiast Tético jest bardzo dobrze przygotowane fizycznie i wybiegane. Też ma swoje atuty, gra u siebie. Pytanie jest takie, czy będzie broniło, żeby nie stracić bramki, czy jednak będzie chciało też grać i strzelać gole. Paris Saint-Germain też wygrało przed tygodniem 2 do 0 z Liverpoolem, tyle że przed własną publicznością rewanżowe spotkania startują o 21. Zostajemy przy piłce nożnej. Nasze panie grają dziś w Gdańsku arcyważne spotkanie w eliminacjach Mundialu z Irlandią. Wychodzimy po to, żeby zdobyć trzy punkty i, i te trzy punkty, żeby zostały u nas. Na pewno jesteśmy zmotywowane i pełne energii, także będziemy walczyć o pełną bóle. Mówiła pomocniczka Cemina Newelina Kamczyk, a wspomniana wysoka ranga tego meczu związana jest z tym, że najpewniej z Irlandią będziemy walczyć o trzecie miejsce w grupowej tabeli gwarantujące rozstawienie w barażach. Jeszcze jesteśmy winni państwo godzinę rozpoczęcia meczu w Gdańsku. Pierwszy gwizdek sędziego o 18.00. Kończymy serwis świadkówką. Zespoły Serbii, Ukrainy i Bułgarii będą rywalami męskiej reprezentacji Polski w towarzyskim turnieju, który zostanie rozegrany w dniach 20-23 maja w Sosnowcu i Katowicach. To będą pierwsze mecze kadry w nowym sezonie. Turniej będzie mocno obsadzony, bo to pierwszy rok, kiedy zaczynają się kwalifikacje do Igrzysk olimpijskich. W tym roku czeka nas Liga Narodów i najważniejsza impreza, jaką będą Mistrzostwa Europy, zwycięstwo w nich daje bezpośredni awans do Igrzysk. Przypomniał prezes PZPS Sebastian Świderski. W nocy deszcz, głównie na północy, ale też w centrum i na zachodzie. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1 stopnia na Podhalu do 9 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami na całe szczęście. Popada głównie we wschodniej części Polski. Temperatura maksymalna przeważnie od 10 do 17 stopni. Zapraszamy do reklamy.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 Reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16 Zapraszamy do Trójki W audycji popołudniowej dziś podsumowanie pierwszego półrocza systemu kaucyjnego Za przeproszeniem zrobili na siłę z ludzi śmieciarzy, nie? Spojrzymy też na plan na azyl polityków PiSu ukrywających się na Węgrzech przed polską prokuraturą Paszport genewski pozwala wyjechać określonej osobie, na przykład z Węgier, jak w tym wypadku, tyle tylko, że nie chroni przed żadnymi procedurami, które byłyby obowiązujące w innym państwie. W programie też walka Izraela z Hezbollahem, która chwieje chwilowym rozejmem na linii USA-Iran. Tezy o niszczeniu Hezbollahu no, są przereklamowane ta wojna umocniła Hezbollah, ponieważ ideologicznie został on wzmocniony. Po godzinie 18 zapraszamy do trójki radny, który zgromadził w domu 136 litrów bimbru i 800 litrów zacieru. Nie słyszały Pani o oferze A ja nie. Nie, żadna no, afera. Ja bym sobie afery nie robił. No to, co to takiego? Boże, na swoje potrzeby, nie? Bardzo dużo osób takie rzeczy robi, robiło. Robi, A Pani kosztowały tego? Nie, ja powiem tak. Ja z mężem. Kiedyś kupowaliśmy. No teraz już nie, bo już nie możemy tyle, bo wiekowy jesteś. Ale dobry był smak. No, oczywiście, to jak whisky. Nie mówcie, że nie wiecie. Właśnie do księdza idziemy jako do autorytetu. No mnie ta, nie znamy. To, A skąd Państwo wiecie, że on nie pije, Berku? Dla zdrowotności nie pije. W sprawie każdej dwie dwójki, siedem trójek. Reach out, touch space. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Daniluk. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, czeka na Państwa komentarze. Linie otwarte, ale teraz przestrzeń na Personal Jesus. Depeche Mode w trójce. 13 po 16. To trójka. Wygrana Petera Modiora na Węgrzech wymusza kolejny etap ucieczki Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego przed polską prokuraturą. Szukają innego kraju, który da im azyl, bo przyszły lider węgierskiego rządu zapowiada, że ci obaj politycy PiSu będą musieli wyjechać z Budapesztu. Ewentualne odesłanie do Polski tych posłów może jednak potrwać wiele miesięcy. Jacek Frencel.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 aż 30 dni na pierwsze zebranie się parlamentu nowo wybranego. Podkreśla Michał Wawrykiewicz, adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej i dodaje, że cofnięcie azylu nie będzie procesem skomplikowanym. Dlatego, że tę decyzję w sprawie azylu podejmuje rząd. Ale czy mogą pojawić się jakieś problemy prawne z przekazaniem panów Romanowskiego i Ziobry przed Polski Sąd? To pytanie, na które trudno udzielić bardzo precyzyjnej i jednoznacznej odpowiedzi, bo wiele istotnych kwestii w tej sprawie nie jest do końca jasny. Piotr Modzelewski, adwokat. Chociażby to, jaki dokładnie status mają obaj panowie na terenie Węgier, musimy zwrócić uwagę na to, że status obu posłów jest różny. Europejski nakaz aresztowania został wydany tylko w stosunku do pana Romanowskiego. W przypadku pana Ziobry europejski nakaz aresztowania wydany jeszcze nie został, więc chociażby ta kwestia bardzo różnicuje działanie, jakie może podejmować państwo węgierskie w stosunku do nich. A ponieważ wyjaśnienie zawiłości prawno-politycznych z pewnością trochę potrwa, znad Dunaju słychać głosy, że panowie mimo braku polskich paszportów, których zostali pozbawieni, szykują się do opuszczenia Węgier dzięki paszportowi azylowemu, czyli genewskiemu dokumentowi podróży. To jest dokument, który wydaje państwo, które przyznało komuś status uchodźcy w sytuacji, w której dana osoba nie może się posługiwać paszportem swojego państwa. Sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka, rzeczniczka Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Tak zwany paszport genewski pozwala wyjechać określonej osobie, na przykład z Węgier, jak w tym wypadku, tyle tylko, że nie chroni przed żadnymi procedurami, które byłyby obowiązujące w innym państwie. Czy słyszymy w mediach, że mogłyby być to Stany Zjednoczone, to tutaj obowiązywałyby wszystkie obwarowania dotyczące wyjazdu polskich obywateli do Stanów, więc na przykład konieczność ubiegania się o wizę. Natomiast ja nie zakładam z jakimś dużym prawdopodobieństwem, że amerykańska administracja będzie od razu chciała wchodzić w spór z nowym rządem i udzielać tego azylu osobom, na których ciążą zarzuty poważne o charakterze kryminalnym. Tymczasem polski sąd zajmuje się wnioskiem o europejski nakaz aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. A jak zapowiedział dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, jeszcze w tym tygodniu pod obrady Wielkiej Izby ma trafić wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Tak zupełnie nie a propos. Mam taki cytat z dzisiejszej piosenki dnia. Tańcz tylko tańcz, póki jeszcze trwa ten nasz wspólny sen. Zaraz przyjdzie mróz. To kawałek niepamięć zespołu Metro. Można głosować w liście przebojów pierwsza trójka na trójkapolskieradio.pl i kurz, płatki zwiędłych, róż, znak rozgrzanych serc na kącikach ust mówisz, czekaj no nim na stanie, nie pamięć tańcz tylko tańcz, póki jeszcze trwa. Ten po 16. W pół roku ponad pół miliarda puszek i butelek PET trafiło do punktów zwrotu opakowań z kaucją. Znaczna większość, prawie 80%, została przez nas oddana w recyklomatach. Pytanie tylko, czy te liczby podane przez resort klimatu i środowiska są dowodem na sukces systemu kaucyjnego. Kuba Witkowski. Sprawdzimy, czy działa. Internauta z kanału Otoczaki postanowił sprawdzić recyklomat przy supermarkecie. Jedziemy. W jego przypadku, ale także i w przypadku internauty z kanału Ecotwist, system kaucyjny działa. Ciak i gotowe. Ale jeśli już porozmawiać z ludźmi, zdania są mocno podzielone. Idę do sklepu po zakupy, biorę tą jedną butelkę i zwracam. Ja ogólnie lubię ten system. Uważam, że to jest coś dobrego. Za przeproszeniem zrobili na siłę z ludzi śmieciarzy, nie? Ten system nie działa, w sensie, że wiem, że są przepełnione pojemniki, że ludzie potrafią jeździć z tymi rzeczami od sklepu do sklepu. I takie też opinie słuchaczy można było usłyszeć dziś na antenie trójki. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Ja akurat ostatnio przez trzy moje zwroty kaucji y, miałem przypadłość y, wypełnienia y, automatu i musiałem czekać i skończyło się tym, że marnowałem czasami nawet i 20-30 minut swojego życia, bo psuka sklepu oczywiście musi się wstawić, musi swoje obowiązki przerwać, musi to zrobić. Ale Filip Piotrowski z organizacji Waste Free Oceans aktywnie działający na rzecz systemu kaucyjnego broni rozwiązania. Teraz głosy, że to źle, bo zrobiono z obywateli śmieciarzy, no, są głosami bardzo na wyrost, bo opakowania w systemach kaucyjnych zbiera ponad połowa obywateli Unii Europejskiej. I nie ma takich głosów o tym, że och, nagle jesteśmy śmieciarzami, nie wiem, w Niemczech, w krajach skandynawskich czy na Słowacji. Wręcz przeciwnie, ludzie się cieszą bo zauważają ogromną różnicę, jeżeli chodzi o ich otoczenie, o to, że tych opakowań nie ma w środowisku, nie ma w przestrzeni publicznej. Działanie systemu kaucyjnego podsumowało właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wiceszefowa resortu Anita Sowińska przyznaje, że nie wszystko działa jak trzeba. Klienci zwracają uwagę na jeszcze zbyt małą sieć recyklomatów, zbyt małą ilość punktów zbiórki, także ręcznie, a także przygotowanie ekspedientów i ekspedientek, co też pokazuje, że wszyscy mamy wiele ale jeszcze do zrobienia. Branża handlowa i operatorzy obiecują, że system będzie poprawiany i rozwijany. Docelowo pojawi się aż 30 tysięcy maszyn w całym kraju. Dzisiaj mamy ich 6,5, może 7 tysięcy, czyli jedną czwartą tego, co potrzebujemy. A reszta jest dzisiaj zbierana manualnie. Mówi Piotr Okurowski, szef operatora systemu kaucyjnego Kaucja.pl. I my operatorzy, my handel, my biznes powinniśmy stworzyć taki system, który umożliwi konsumentom łatwe, bezproblemowe zwroty opakowań. Ale co z tego, skoro człowiek właśnie teraz stoi przy recyklomacie i w duchu przeklina? Jeżeli automat do zbiórki opakowań jest nieczynny albo przepełniony, sklep ma obowiązek przyjąć takie opakowanie w sposób ręczny. Niestety to nie zmienia jednego. Wciąż potrzeba na to czasu. Naszego czasu. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie każdej, czekam na telefon z Państwa. A jeśli chodzi o system kaucyjny, to do niego weszło też 24 tysiące małych sklepów i to prawie połowa wszystkich punktów zwrotu. Promocja. Skąd się bierze bogactwo? Czy niewidzialna ręka rynku rzeczywiście służy wspólnemu dobru? 250 lat temu została wydana książka, która nie tylko dała początek współczesnej ekonomii, ale wciąż kształtuje nasze przekonania. Czy jest jednak jeszcze aktualna? W Klubie Trójki z profesorem Andrzejem Lederem i nauczycielem ekonomii Hubertem Walczyńskim będziemy rozmawiać o słynnym dziele Adama Smitha. Zapraszam dziś. Agnieszka Lichnarowicz. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Wicepremier szef Mon Władysław Kośniak-Kamerz powiedział, że chciałby, aby umowa pożyczki dla Polski w ramach unijnego mechanizmu SAFE podpisana została jeszcze w kwietniu. Dodał, że rząd cały czas pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwić ma finansowanie również służb i infrastruktury. W miniony piątek pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że umowa powinna zostać podpisana w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni. Szef Mon zaznaczył, że daty podpisania umowy jeszcze nie ma, ale chciałby, aby doszło do tego jeszcze w kwietniu. Powiedział, że w tej sprawie nie chodzi tylko o sprawę Polską, a o negocjacje Komisji Europejskiej z pozostałymi państwami Unii, które przystąpiły do programu. Sejf przewiduje 150 miliardów euro wsparcia w postaci m.in. oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. Strażacy ugasili pożar marketu w Czersku w Pomorskim, który wybuchł o poranku. Służby będą dozorować miejsce zdarzenia do jutra, przekazała Straż Pożarna. Ewakuowani mieszkańcy pobliskiego osiedla wrócili już do swoich domów. Ogień objął łącznie niemal 2000 metrów kwadratowych. Przyczyny zdarzenia będzie ustawiona starać policja. Media podawały, że pożar rozpoczął się od palet ustawionych przed chińskim marketem. Na razie nie zostało to jednak potwierdzone. Serwis rezerwacji noclegów Booking.com ostrzega klientów przed naruszeniem bezpieczeństwa danych. Nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do części informacji o rezerwacjach, podaje serwis The Guardian. Platforma nie ujawnia, ilu użytkowników dotyczy wyciek. Zapewnia jednak, że nie doszło do naruszenia danych finansowych. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do imion i nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów oraz szczegółów rezerwacji oraz informacji przekazanych obiektom noclegowym. To kolejny cyberatak wymierzony w serwis. Booking.com zmaga się z rosnącą liczbą oszustw internetowych. Przestępcy podszywają się pod obiekty noclegowe i wyłudzają dane do płatności pod pretekstem ich weryfikacji. To był serwis Trójki. Czas na ekonomię. W programie trzecim Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i wkładają za wycieraczki samochodów fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty. Resort przypomina, że KAS nie wystawia mandatów w formie ulotek, a znajdujący się w treści fałszywej ulotki kod QR może zawierać oprogramowanie instalujące szkodliwego wirusa, który z kolei może doprowadzić do utraty danych. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztować 6 zł i 16 groszy, czyli o 4 grosze więcej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego będzie tańszy, o 17 groszy zapłacimy za niego 7 zł i 41 groszy. Enter Air, największa prywatna linia lotnicza w Polsce, wypłaci klientom ponad 8 milionów złotych rekompensat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął po stronie tych klientów przewoźnika, którzy mieli problemy z bagażem, lotem, odszkodowaniem lub reklamacją. Wyjaśnia prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Konsumenci otrzymają 170 lub 200 zł, jeśli sprawy reklamacyjne dotyczyły bagaży. W kolei przy odwołaniu lub opóźnieniu lotu NTR wyrówna odszkodowania do kwoty określonej w przepisach i przyzna dodatkowe vouchery. Co ważne, konsumenci mogą otrzymać więcej niż jedną rekompensatę z różnych tytułów. NTRR będzie się kontaktował z osobami uprawnionymi do przysporzeń w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Pasażerowie upoważnieni do rekompensat powinni dostać wiadomość od linii lotniczej do 24 października. Latem Komisja Europejska przedstawi ocenę postępów krajów Unii Europejskiej spoza strefy euro, w tym Węgier, na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. Przyjęcia euro chce lider partii, która w niedzielę zdobyła najwięcej głosów w wyborach na Węgrzech. Własne waluty w Unii ma obecnie sześć państw. Poza Węgrami są to Czechy, Dania, Polska, Rumunia i Szwecja. Z rządowego programu Mieszkanie bez wkładu własnego najłatwiej skorzystać w Poznaniu i włodzi, gdzie dostępnych jest po mniej więcej tysiąc mieszkań spełniających warunki tej pomocy. Tak wynika z danych portalu rynekpierwotny.pl. W Warszawie takich mieszkań było blisko 300. Program Mieszkanie bez wkładu własnego skierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu mieszkaniowego, ale nie mają środków na wkład własny właśnie. Z powodu strajków, strajku pilotów Lufthansa wczoraj i dziś na lotniskach we Frankfurcie nad Menem i w Monachium odwołano blisko 2000 lotów. Ta akcja protestacyjna ma się zakończyć dziś wieczorem, ale już od jutra planowany jest dwudniowy strajk personelu pokładowego niemieckiego przewoźnika. Dolar dziś po południu kosztuje 3,59 zł, a euro 4,24 Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Na szczęście... na szczęście? To żadne szczęście. To ogromny ból i cierpienie dla mnie, z tego deszczu nie ma. Błagam o deszcz. Na moje szczęście powinien padać ten deszcz, deszcz jeszcze raz deszcz. Popada, popada. Głównie we wschodniej połowie kraju jutro. Temperatura maksymalna od 10-11 stopni na północy do 14 stopni na zachodzie i 17 na południowym wschodzie Polski. A w trójce teraz Corner Shop 24 minuty do 17.00. 20 minut do 17 i jeszcze przed 17 usłyszą Państwo u nas w Trójce o tej sprawie. Sprawa Izraela z Hezbollahem. Członków Hezbollahu jest około pół miliona. Czyli Izrael nie jest w stanie zwalczyć w jakiś sposób Hezbollahu. Izraelowi chodzi o to, żeby całkowicie zająć strefę gazy i Bliski Wschód i po prostu zneutralizować wszystkich swoich wrogów. I robi to niestety rękami Amerykanów. To spojrzenie pana Wojciecha, który się do nas dodzwonił pod dwie dwójki siedem trójek. Państwo też mogą dzwonić. Sprawa wróci w centrum świata, ale najpierw temat Dnia Bezdomnych. Kryzys bezdomności dotyczy przede wszystkim mężczyzn. Stanowią 80% ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać. Według danych Ministerstwa Rodziny to 30 tysięcy osób. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych. Nieformalne święto zainicjowane 30 lat temu przez nieżyjącego już Marka Kotańskiego twórcę Monaru. Monika Gosławska odwiedziła warszawską jadłodajnię, którą prowadzi Fundacja Kapucyńska. No zmarła mi żona, no więc wszystko co mogłem to z żyłem. I piłem. Mojego rozmówcę spotkałam przed jadłodajnią, czekał na talerz gorącej zupy. Zapytany, czym dla niego jest niesiona pomoc, odpowiedział. No drugim domem. I magazyn ubraniowy jest, gdzie i się przebrać, no można ogolić się, bo maszynki są mydło jest. Od ilu lat jest pan osobą bezdomną? Od 33 lat. Takie życie jest. Tutaj jesteśmy w głównej kuchni. Katarzyna Santos, prezeska Fundacji Kapucyńskiej, pokazuje mi miejsce, gdzie powstają posiłki. Są cztery palniki, cztery garnki, każdy po 100 litrów. To nie są garnki, to I... są kotły. To są kotły, tak. Dla nas to już jest norma, więc nawet nie widzimy tej wielkości. Codziennie od godziny 8 wolontariusze gotują. No i cóż, każdego dnia jest inna zupa. Nasi bezdomni wiedzą, kiedy jest ich ulubiona pomidorówka, a kiedy krupni. Jest to bardzo konkretna taka zupa, gotujemy około 400 litrów. Pomoc bezdomnym to pomysł braci kapucynów, mówi jeden z nich, brat Łukasz. Tak około 400 osób, czasem do pół tysiąca nawet osób potrafi się przewinąć. Oni wchodzą sobie w turach po 80 osób i mogą sobie na przykład drugi raz stanąć w tej kolejce, tak, zjeść taką zupę, jeżeli mają ochotę i to jest taka główna rzecz, którą świadczymy. Główna, ale nie jedyna. Mamy magazyn odzieżowy, mamy też spotkania wieczorne, integracyjne, różne warsztaty, czy jakąś liturgię słowa dla chętnych, którą na przykład prowadzę wieczorem. Do tego mamy też tutaj fundację, która działa przy Jadłodajni, fundację, która czasem zajmuje się poszczególnymi przypadkami, jakimiś osobami, które tutaj widzimy, że w jakiś sposób zwracają się o pomoc, które znamy. To dla niektórych pierwszy krok w wychodzeniu z bezdomności. Jeżeli chce ktoś zmiany, no to oczywiście jest taka pomoc, tylko właśnie całe klub sprawy polega na tym, że niewiele osób jest gotowych na zmianę, możliwości są, a wychodzenie z bezdomności nie jest proste. To jest bardzo ciężko. 33 lata i człowiek już tym żyje. Tak sobie Przypomniałam ostatnią zimę która była bardzo trudna no i spać w śpiworze pod kocami na ławeczce mocno ryzykowne i, i tak spałem dlaczego ja pomagam pani Krystyna po prostu jak chodziłam do pracy powiedziałam, jak pójdę na emeryturę to będę pomagać ludziom daje to mi satysfakcję że mogę pomóc. Ten drugi człowiek, który dostanie tą zupę, to dodatkowe jedzenie, to widać z oczek tą radość. Katarzyna Santos mówi, że każdy człowiek to inna historia, czasem bardzo smutna. Ostatnio jeden z naszych ludzi mówi, masz trochę czasu? No mam, no to siadaj, opowiem Ci. Pierwszą trepanację czaszki miałem w wieku 19 miesięcy, jak mama mnie wyrzuciła z pierwszego piętra, a w wieku 8 lat już umiałem się bronić przed moją mamą. Jakiś tam wujek czy sąsiad chyba zapisał go na kung fu czy karate. Nikt nie nauczył go kochać, być kochanym, dawać, brać i tak dalej i Więc zadał mi jedno pytanie. Powiedz mi, jak ja miałem nauczyć się normalnego życia? To było niemożliwe, więc jestem tu gdzie jestem. O czym pan najbardziej marzy? Mieć jakiś dom, gdzie mogę wrócić, bo tak to nie mam no gdzie wrócić. Do 17 zostało 16 minut. Czas na last train to London. Tu trójka. 15 minut do godziny 17. Hezbollah wzywa władze Libanu, by nie negocjowały z Izraelem. Wspierani przez Iran bojownicy wciąż są znaczącą siłą na Bliskim Wschodzie. Marcin Pośpiech. Centrum Świata. Bezpośrednie spotkania przedstawicieli Izraela i Libanu to rzadkość. Oficjalnie oba państwa nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych. Dziś jednak, wszystko na to wskazuje, ambasador Libanu w USA spotka się twarzą w twarz ze swoim odpowiednikiem z Izraela. Początek spotkania, do którego ma dojść w Waszyngtonie, niebawem, bo o 17.00 czasu polskiego. Mediować ma sekretarz stanu USA, Marco Rubio. Cel spotkania? Zakończenie izraelskiego ataku na Liban. Dodajmy, już na początku marca prezydent Libanu wyraził chęć rozmów pokojowych z Izraelem, ten jednak te propozycje odrzucił, zapowiadając zniszczenie proirańskiego Hezbollahu oraz utworzenie na południu Libanu strefy buforowej. Jak się szacuje, ponad milion osób w wyniku izraelskiej operacji straciło dach nad głową. Sytuacja jest dramatyczna, mówi szef Stowarzyszenia Dom Wschodni, które od lat pomaga w Libanie, ksiądz dr Przemysław Marek Szewczyk. Zagrożenie południa sprawiło, że tak naprawdę wszyscy ludzie przeniesie się na północ. to cały ten chaos wynikający z wewnętrznego przesiedlenia jest koszmarny. Ludzie no, muszą uciec na północ, mieszkają po trzy rodziny w jednym apartamencie, śpią na ulicach. Hezbollah tymczasem wezwał władze w Bejrucie do wycofania się z rozmów z Izraelem. Rzecznik Hezbollahu w specjalnym nagranym oświadczeniu stwierdził między innymi negocjacje z tworem zwanym Izraelem nie mają sensu. Będzie to akt kapitulacji i historyczny błąd. A z nami ekspert do spraw Bliskiego Wschodu dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywódca Hezbollahu wezwał władze Libanu, by te nie podejmowały rozmów z Izraelem. Naim Kassem stwierdził, że zawieszenie broni jest pozbawione sensu i niewiążące dla jego ugrupowania. Panie doktorze, zacznijmy od samego Hezbollahu. To jest to organizacja, której Izrael zadał wiele potężnych ciosów. Między innymi pamiętamy te akcje z wybuchającymi pagerami z jesieni 2024 roku. No ale też pojawiają się takie informacje. O tym pisał Niedawno chociażby agencja Reutera, że Hezbollah zdołał się odbudować, zmienił sposób działania, między innymi rozproszył dowodzenie. No i pytanie, na ile dla Izraela nadal jest groźnym wrogiem? Trzeba podkreślić, że Hezbollah jest e, przede wszystkim. Zagrożeniem dla samego Libanu. Jeżeli chodzi o Izrael, no to powiedziałbym, że jest to kwestia wtórna, gdyż gdyby Izrael rozpoczął realizację rozwiązania dwupaństwowego i, i konstruktywnie poszedł do kwestii palestyńskiej, no to inaczej można by było rozwiązać kwestię również Hezbollahu. Natomiast Hezbollah jest groźny i było to wiadome, że po tej wojnie ubiegłorocznej tezy o niszczeniu Hezbollahu no są przereklamowane. Wręcz ta wojna umocniła Hezbollah, ponieważ ideologicznie został on wzmocniony. Również jeżeli chodzi o potencjał militarny Hezbollahu, no to te zniszczenia były przesadzane w, w narracji izraelskiej. Jaki jest wpływ lub też jakie jest przełożenie Hezbollahu na władze? w Bejrucie. Pytam w kontekście tego apelu Hezbollahu, czy też wezwania, aby z Izraelem nie negocjować. Obawiam się, że niestety władze Libanu nie mają przełożenia, nie mają środków nacisku na Hezbollah i uzgodnienia w Waszyngtonie zostaną odrzucone przez Hezbollah. Wiadomo jest, że te władze, które obecnie są, one chciałyby doprowadzić do rozbrojenia Hezbollahu. No i przede wszystkim to byłoby dobre dla Libanu. To nie jest tak, że to jest prezent dla Izraela. Rozbrojenie Hezbollahu byłoby dobre dla Libanu, oczywiście pod warunkiem, że po pierwsze doszłoby do zagwarantowania przez jakieś na przykład siły międzynarodowe, siły pokojowe. Mogłaby to być misja natowska, nie taka, której zadaniem miałoby być rozbrojenie Hezbollahu, tylko taka, która miałaby chronić granice przed ewentualną inwazją, bo wcale nie jest powiedziane, że po rozbrojeniu Hezbollahu Izrael nie wykazywałby agresywnych planów wobec południowego Libanu. No bo przecież ekstremiści izraelscy w rządzie izraelskim, tacy jak Ben Will Smotrich, no mają pretensje terytorialne, chcą budować Wielki Izrael. Po stronie izraelskiej już od pewnego czasu mówi się, że planem Izraela jest doprowadzenie do wojny domowej w Libanie. Na ile to jest realny scenariusz, też na ile on jest po prostu podsycany przez Izrael w tym przypadku. No i od razu drugie pytanie w jednym pytaniu. Jak Hezbollah jest postrzegany w Libanie? Wiemy, że nie ma czegoś takiego jak libańczyk, w tym sensie, że jest to po prostu religijna, społeczna mozaika, ale wiemy chociażby o tym, że Izrael atakował chrześcijańskie wioski, chrześcijańskie domy, powołując się na to, że gdzieś tam pojawił się członek Hezbollahu. Wojna domowa, e, do, po prostu Hezbollah nie da się rozbroić, zwłaszcza w e, obecnej sytuacji. Chyba, że byłoby to częścią większego dealu. I tutaj jeszcze chciałbym dodać, że kwestia tego, czy, czy nie ma czegoś takiego jak libańczyk, jest kwestią sporną i otwartą. Znaczy, po, zwłaszcza po protestach tak zwanej rewolucji Saurze 2019 roku wśród młodych ludzi zwłaszcza wśród organizacji pozarządowych w Libanie. Narodził się nurt, który bardzo dąży do tego, do stworzenia wspólnej tożsamości, do przełamania tego konfesjonalizmu i należy mu życzyć powodzenia, ale tutaj również warunkiem powodzenia tego nurtu no jest to rozbrojenie Hezbollahu. Niekoniecznie wyeliminowanie Hezbollahu, Hezbollah może dalej funkcjonować jako ugrupowanie polityczne, ale nie jako ugrupowanie zbrojne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Centrum świata. Za 7 minut serwis w o budowie pierwszej odcelarni w Polsce, ale teraz piosenka obecna w każdym ze stu notowań pierwszej trójki. Listy przebojów programu trzeciego. Czasem, proszę, Do reklamy Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka A Mariany dostają powera